Czołem wszystkim, przed wami Łebskie Chłopaki, a Łebskie Chłopaki to Kamil Dziotkiewicz, agencja Słowem i słyszelem.pl Michał Judas, showroom, shwrm.pl yy, I Dawid Pacha, agencja Mitu. No dobrze chłopaki, no to jest nawet piąty odcinek. W pełnym składzie tym razem. W pełnym razem. składzie tym razem, mimo mojej Przepraszam drodze. za swoją absencję, jestem totalnie zawstydzony. No dobra, to pierwszy temat, który chcieliśmy poruszyć to jest kwestia Temat na temat. Dokładnie. Temat, na e, temat. Czyli serwis na temat pewno, PL. Na pewno w dniu premiery sprawdzaliście, pewnie parę dni później, czy nadal zaglądacie tam codziennie, jak to wygląda? Ja przyznam, że mi się zdarza często zaglądać, dlatego że staram się śledzić tematy polityczne. I myślę, że to jest niezły sukces, tak naprawdę. Ale jest czyli wór... polityka, czyli kto dokładnie? Kogo czytam? Mhm. Zdarza mi się, palikota, poczytać. Mhm. Tomasz Lisa. Mhm. Oczywiście. Co ciekawe, ostatnio zauważyłem, że w górnym pasku są ikonki autorów tego bloga i wśród nich znalazł się Aleksander Kwaśniewski. Oni bardzo sprytnie to zrobili. On nie jest blogerem, ale oni zrobili z nim długi wywiad w rzekę. I teraz co chyba tydzień, co kilka dni dodają nowy odcinek, nowy post. Tak Choćby on był blogerem tego serwisu. Nie reprezentuje ten serwis. No Ciekawy, co do tego podeszli. No dobra, hmm. ale czytacie, czytasz raczej teksty, bo tu rozumiem, że na, tutaj na, na, na temat są zarówno teksty właśnie takie osób tak, jako mm -hmm. blog, ale też można traktować to jako portal newsowy, bo są tu też normalnie zwykłe mm -hmm. newsy, jakieś zapatem podane i tak dalej. No tak? To tak? Przeznam... powiedziałbym wręcz, że ten cały szum a propos tego nowego polskiego Huffington Posta jest trochę nieuczciwy, bo takich osób, które nazwalibyśmy naprawdę blogerami, jest tam bardzo niewiele. To są ludzie, którzy może nie są dziennikarzami, ale którzy żyją z pisania, tak? Mm -hmm. I w tym sensie to jest trochę nieuczciwe, bo tam po prostu blogerami zostali ludzie, którzy w różnych dziedzinach życia są znani z tego, że piszą albo mówią za pieniądze. E, oczywiście deal jest bardzo sprytny, dlatego że list nie płaci, dopóki się nie zwrócisz, tak? Czyli ci ludzie piszą tam za darmo, dopóki nie zostaną Taka odłożeni. Tak? E, poza, prawdopodobnie poza gwiazdami, tak? Mhm. Czyli pewnie Justyna Kowalczyk czy żona szanowna Tomasza Elisa biorą pieniądze, plus 22 osoby takie biurowe, które są zatrudnione w ten temat. Natomiast ci tacy właśnie zwyczajni, musi... dopóki nie obłożysz ich displayem, to nie zarabiają nic na skutekstach. muszą się wyklikać, żeby... Tak, muszą się wyklikać, ale jeżeli będą iść na tak zwane link baity, to też ich nie publikują. Mhm. Więc sytuacja jest trudna, ale nie dla Tomasza Elisa który zresztą prawdopodobnie całość sprzeda Newsweekowi, i no będzie właśnie. miał zupełnie sposób. I to jest pytanie, czy on będzie sprzedawał to Newsweekowi. Czy to jest tylko zupełnie zwyczajne? Myślisz, z tym że prawa? tak zupełnie zwyczajnie zostałby po prostu e, redaktorem naczelnym konkurencyjnego do swojego aktualnego pisma? No to, to no, dla Newsweeka nie... to by oznaczało koniec sensu prowadzenia wydania internetowego, jeżeli twój redaktor naczelny ma swój prywatny A, co, a co byś powiedział, gdyby, gdyby się okazało, że Newsweek.pl ma po prostu słabe wyniki? W, to w stosunku do każdego innego tygodnika opinii. No, bardzo... to, to jest bardzo, bardzo, bardzo realny scenariusz, myślę. Dokładnie, dokładnie. Jesteśmy dokładnie. na etapie, kiedy tygodniki opinii w Polsce faktycznie się tak mocno przejmują internetem? Jesteśmy na tym etapie dlatego, że, no tygod że tygodniki opinii to są właśnie te publikacje, które najbardziej cierpią na kryzysie prasy. Nie, ja słyszałem, że odwrotnie, że najbardziej cierp cierpią dzienniki, a tygodniki opinii tak? to miesiące Agora? Trzyma. Tak myślisz, że Agora tak się strasznie biedzi? Ja, sądzę. Mhm. ja tak słyszałem ostatnio jakiegoś dziennikarza, no nie, ale, ale, ale to kefem. No nie, mi się wydaje, że artykuły z dzienników opinii są fajne do internetu. To, to można fajnie ułożyć grafiką. Ja, to jest zwłaszcza teraz, kiedy slow blogging po prostu narodził się na nowo i atakuje z całą siłą i ludzie zmęczeni czterozdaniowymi informacjami zaczynają szukać prawdziwych informacji. A ja w to wierzę i wierzę w to, że na temat może mieć swoje miejsce w Mhm. Mhm. ale zastanawia, że po pierwszym dniu po odpaleniu ogłosili wyniki oglądalności mhm. bardzo dobre. Mhm. I teraz tego już nie robię. Przeszło 100 tysięcy osób odwiedziło w pierwszym dniu na temat.pl i nigdy więcej już tego nie zrobili od tamtego momentu, 22 lutego. Więc tak, obstawiam, że jest to działanie czysto na zysk. Mhm. Lis w pierwszym dniu, kiedy wymyślił na temat, widział dokładnie co się z nim stanie na koniec. Takie jest moje zdanie. Czy tam są dobre rzeczy? Tak, zdarzają się tam dobre rzeczy. Kuba wojewódzki nie zawodzi w tym sensie, że zawsze się uśmiechniesz, jak on coś napisze, tak? W tym sensie nie zawodzi. Ale na przykład to, że jest zatrudniona 22-osobowa redakcja, a w 90% tych artykułów są literówki, to jest słabe. Ja rozumiem, że blogi rządzą i jakby amatorszczyzna górą, ale nie w sytuacji, kiedy ta amatorszczyzna to jest na temat Tomasza Lisa. To prawda. To jest niezwykle denerwujące, i mam wrażenie, że kurczę na wielu poważnych polskich blogach. Literówki to jest coś, co powoduje, że to nadal, jak to czytasz, to Absolutnie. czujesz się, że to Absolutnie. nie jest profeska. No, że to no nie bo profeska. to są blogi, które generalnie starają się bardziej być na czas niż na temat. Ale wciąż polecam wszystkim wbudowaną w Office'a funkcję sprawdzania błędów. Naprawdę świetnie się sprawdza. Dokładnie. Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć o designie. Jedno słowo. Wszyscy nie widzą tego designu. Ja wcale nie uważam, że to jest zły pomysł. I powiem wam dlaczego. Ten czas takiego brutalizmu w designie moim zdaniem wraca. I moim zdaniem to, że coś jest wielkie, toporne i kwadratowe, to ma swój sens i że moim zdaniem to nie była decyzja, która została podjęta ze względu na brak kompetencji, tylko być może znalazł się tam bardzo wizjonerski, myślący do przodu designer, który miał nadzieję trafić właśnie w ten punkt, który... Nie, jest, ja też uważam, że designersko jest spoko, jest też typograficznie mi się podoba, duże, duże, te duże tak. ksionki to jest... No zobaczcie, a... że właśnie równolegle ZPL też wypuściła większe zdjęcia. Na swojej stronie niegłówność. Ale z, z naszego poletka od samego początku na temat PL nie posiada żadnego innego systemu komentowania niż system Facebooka. No tak, i to jest ciekawe, znaczy fajne. Mi się to bardzo podoba z punktu widzenia tego, że tam z racji na to, że to jest Facebook, to nie ma tych, nie ma aż tylu troli, tak? Zdarzają się jakieś tam fejki, ale, ale jest mniej troli, ale jest ciekawe jestem, jak wygląda moderacja tego, bo to. Nie chyba wygląda nie jest... w ogóle. Ja właśnie dosłownie przedwczoraj zacząłem patrzeć na wtyczki na trzech różnych CMS-ach i żadna z nich nie pozwala w ogóle na komentarze. To nie są twoje komentarze. nie jest kompletnie To jest znaczy kompletnie... Nie, jako nie, aplikacji. Administrator, możesz, możesz, możesz to moderować, Oczywiście. ale nie masz. Ja nie słyszałem przynajmniej o czymś takim, że masz na przykład panel komentarzy w całym serwisie, gdzie spływają komentarze ze wszystkich artykułów. Ty musiałbyś przeklikiwać przez te artykuły no, i ale, blogować komentarze. Ale uwagi, zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że tam nie tylko te artykuły są w takiej formie SOT facebookowej, ale one są kopiowane i dodawane w innych miejscach. One są replikowane w tym serwisie. Zauważyliście coś takiego? Nie. nie powiedzmy co masz na takiego. Myśli. To znaczy, że one są wyciągane z tych komentarzy facebookowych i pokazywane w innych miejscach strony, w innych czcionce i tak dalej. Więc oni mogą sobie tym samotem. No, jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć o propos komentarzy facebookowych. Jakość niektórych z tych komentarzy, moim zdaniem, przewyższa zawartość merytoryczną artykułów. Mm -hmm. I uważam, że real name policy, to przy czym Google się tak strasznie upiera w przypadku plusa, ma swój sens. Oczywiście Google Plus poszedł odrobinę za daleko, dlatego, że dysydenci i, nie wiem, osoby homoseksualne i transwestyci, i ludzie, którzy w Chinach mogą zginąć za to, że coś mówią, niekoniecznie muszą być publicznymi postaciami. I ja to rozumiem. Natomiast Widać na przykładzie tego, bo tutaj mamy odpowiednio dużą próbę, żeby coś powiedzieć, że jednak y, polityka prawdziwych nazw ma swój sens i, tak. i coś daje coś I ja też jestem tak pozytywnie zaskoczony tak naprawdę ilością komentarzy na temat to są, jeżeli biorąc pod uwagę, że ludzie robią to pod zdjęciem i pod imieniem i nazwiskiem, to szacun, bo naprawdę jest ich dużo Ale z... plus domyślnie zahaczone o publiku na Facebooku, hmm. jakby czego chcieć więcej no, w ogóle. zawsze polscy dziennikarze podnosili taki temat, że na The Economist treści jakość komentarzy jest lepsza nawet niż te oryginalne artykuły wsadowe a no tam, słuchajcie, nie ma wtyczki Facebooka i wszyscy piszą podnikami Mimo tego jest tak wysoka jakość. Ale tutaj. pamiętaj, pamiętaj że w The Economist nie ma podpisy, ale nie, w The Economist artykuły nie są podpisane. No to prawda. Także jest. nie wiesz też, kto jest autorem artykułu, nie wiesz, kto jest komentarzem, Na bloga, komentatorem. Na blogach już wiadomo Plus no, słuchajcie, tak. powiedzmy sobie jedną prostą rzecz. Żeby móc zrozumieć zawartość artykułu The Economist, jest wymagany pewien poziom okrzesania i to też ma pewien wpływ. No, na to pewno. nie są rzeczy, które czyta cała Polska, cała Ameryka. Cała no dobra, ale wyobrażacie sobie, też, że na przykład jakiś duży portal w stylu Onetu wprowadzi komentarze facebookowe? Właśnie je wprowadził. No ja właśnie sprawdziłem przed to nie ma nie na Olesie, się nie zrobił? Ale, nie. Obiecywali, że ja, zrobił to, się no, to ja dzisiaj. Słyszałem, słyszałem o tym, ale jest jakieś wiadomości onet.pl, napisz A, Czyli na razie mamy tylko social reading, bo wprowadzili je już, no już właśnie. jest uruchomione. Czyli mają apkę taką jak Guardian czy Washington Post i inni użytkownicy Facebooka mogą zobaczyć jakie artykuły na onecie czytałeś, ale WP... Nie wiem, czy wiedząc, że to się ma wydarzyć i że będąc perfidnym, dosłownie dobę wcześniej uruchomiło Facebook Connecta na, na WP.pl i ja osobiście uważam, że to może zamienić WP jako portal gorywający w portal, który ma świetlaną przyszłość. Naprawdę w to wierzę. No i tak uważam, że wszystko rozbija się o jakość na te treści. Mm. Naprawdę? A nie na exposure? No nie, ale te, te guardianowe Guardian artykuły, które, które się pojawiają rzeczywiście nawet u nas w Polsce, to są jakieś ciekawe, zazwyczaj ciekawe jakieś slideshowy, tak? Dobrych zdjęć albo filmy, albo ciekawe artykuły. Ale też są sensacyjne z tym charakterem, takie spokojnie. nie widziałem po prostu. Ale tytuły, tam tytuły mm. rzeczywiście są sensacyjne, ale, ale jednak idzie za tym jakaś jakość. Co, co jest ciekawe, wreszcie polskie polscy wydawcy.. Hmm zmieniają model dystrybucji treści w Facebooku z nadawania przez siebie, przez swoje fanpage'e na dystrybucję treści przez użytkowników. Tak, ja uważam, że to jest właśnie zasadnicza różnica, która będzie miała wpływ na to, jak się będą rozpadać pieniądze też w mediach y, internetowych. Gazeta ma swoje poletko i gazeta zdecydowała się na silnie kontrolowane, zamknięte systemy dostępne na wszystkich platformach. To jest ich pomysł, tak? Mhm. Trochę pomysł y, Amazona, tak? Czyli nie, nie ma takiej rzeczy, na której nie odpali się jakiś Kindle mm. Store, tak? czy Amazon Store, ale to jest nasz, nasze poletko i nasz świat. Tymczasem Onet i WP idą na to, że niech się dzieje wola Boża, jeśli chodzi o nasz content. Mm. Niech userzy lubią, czytają, tylko że widzisz, wiesz jaka jest siła tych e, aplikacji e, czytnikowych na Facebooka? Nie ma znaczenia, czy ci się podobał ten artykuł, czy nie. On się i tak wyświetli w no, to, to jest kiepskie, bo na przykład, ja też złapałem się na, na, ta, na takiej akcji, że nie klikałem w artykuł, bo chciałem go przeczytać, ale nie klikałem w niego, bo nie chciałem, żeby on się pokazał w moim timeline'ie. I to jest, to jest kiepskie, no na, bo... B, b, uważam, kardy, uważam, kardy, uważam kardy, że autocenzura jest jeden z ważnych elementów tego, tej sytuacji. Dlatego bardzo wiele osób używających Deezera wyłącza natychmiast socialowe wszystkie opcje, bo nie chcą, żeby wszyscy wiedzieli, że słuchają Nowe, nowej, nowej, nowego przeboju Paris Hilton, tak? Mm -hmm. Ja mam zupełnie inny pogląd. Ja uważam, że powinniśmy wszyscy się upokarzać nawzajem i wtedy nikt na nikogo nie będzie istniał, bo każdy na każdego coś ma. <grym <grym uważam, że taka jest przyszłość w ogóle tego social mediowego odpowiedzialności i ja autocenzury. Natomiast tak, ale gratulujemy oczywiście pomysłu i bardzo się cieszymy, że polskie portale zawitały w wreszcie, Open Raffie. Tak, tak. Bo ta różnica między tym, jak... Yy... Guardian i y, inne zagraniczne serwisy wykorzystywały możliwości serwisów społecznościowych jako platformy dystrybucji treści, bo robiła się coraz większa między polskimi serwisami a zagranicznymi. No i teraz widać wreszcie, że Polacy odgonią ten zachód. To, co przecież Huffington Post zrobił wcześniej, już dawno na temat y, pokazywania rekomendacji artykułu w ramach Huffington Posta, to tutaj jeszcze jesteśmy daleko za morzonami. Mm -hmm. Tak. Są... <śmiech> <Też> <śmiech> Chociaż ścieżka, którą wędrował i wędruje, Huffington Post nie jest dla mnie ścieżką idealną. i Trochę mi szkoda Huffington Posta pod rządami AOL-a, bo jaka jest w sumie różnica między a Asieny.com czy Time.com teraz? Ja nie widzę jej. Ale Wall Street Journal był to samo, czyli to nie tylko... Tylko, że Wall Street Journal jest za płatnym wallem, więc to jest zupełnie inna sytuacja. Ale tam też robią rekomendacje dla użytkowników, też jest jakaś wersja tam... Darmowe. Plus właśnie wyłączone, nie wiem czy wiecie, Wall Street Journal właśnie wyłączył mhm. m, tak zwane to, to premium dostępne dla ludzi, którzy przeklikują się z Google'a, bo do tej pory, jeżeli coś było za paywall'em i jeżeli wszedłem na to przez link z Google'a, to mogłem zobaczyć treść artykułu raz mhm. Mhm. i zostało to wyłączone. I teraz, teraz to jeżeli to nawet płaci, się wejdzie płaci. przez Google'a, to musisz zapłacić za pełną treść artykułu. Mhm. Paywall. To jest koniec. Każdy za paywallem będzie stratny, jeżeli nie robi, jeżeli nie ma software as a service. Jeżeli ma content as a service, moim zdaniem przegra. Ale to widać, wiecie, wpływ Murdochatu. Content musi być za darmo i Rupert Murdoch zginie marnie. Ja się nie zgadzam z tym akurat, że content musi być za darmo. Naprawdę się z nim nie zgadzam. Razem z nim chyba przekrój tak samo, bo oni też podążają. To Dobro. można robić na różny sposób. Bardzo fajny bloger Tomasz Bake Deal, którego uwielbiam, to jest jeden człowiek, który wydaje sobie swoją internetową gazetę, swojego bloga no i on na jedna, 10 artykułów ma jeden płacny, to się nazywa Bake Deal Plus. Za darmo możesz zobaczyć tylko jej połowę artykułu. Osoby, które płacą mu tam 40 czy 50 dolarów rocznie, mhm. mają możliwość czytania tych artykułów i mogą linkiem do tego artykułu unikalnym, który, którego nie znajdziesz przez Google podzielić się z każdym swoim znajomym. Czyli jeżeli ja płacę, to wszyscy wy możecie czytać te artykuły za darmo. Ja z hmm. tym dobrze zarabiam, dobrze o tym wychodzi. Tak, tylko, że mówisz teraz nie o gazecie i nie mówisz hmm. o ludziach, którzy jadą do Iraku, żeby y, raportować, co się tam wydarza, hmm. tylko mówisz o jednej osobie, która pisze, co myśli. Tak, to się zwróci, ale to, czego, za pewnie. co internet nie chce płacić i to jest problem, to jest droga gazeta i drogi content, a taki content jest nam też potrzebny. Naprawdę nie chcemy wiedzieć, co się dzieje poza granicami naszego kraju, jeżeli chcemy wiedzieć, kto ktoś musi wyjechać, kupić hotel w Brukseli, przenocować tam, a później porozmawiać z jakimiś ludźmi, a potem wrócić stamtąd samolotem. Więc to kosztuje. No, ale to można z kolei rozwiązywać jakimiś mediami bardziej społecznościowymi. Ktoś tam siedzi i tak w tej Brukseli, czemu nie miałby... Tego I ale... dlatego tak strasznie szkoda mi Huffington posta, który do tej pory to robił, a teraz no przestał. I teraz ale... po prostu wynajmuje sobie tych Kamil. drogich dziennikarzy, bo ma pieniądze AOLa. Co za pieniądze wydawać? Najlepsze. No każdy ty ty siebie słuchasz, bo mówiłeś powiedziałeś właśnie to, że to naprawdę dodałeś argument za płatnym contentem, bo to kosztuje. Uważam, że jeżeli chcesz budować content, który się będzie zwracał, to musisz dać serwis. Uważam, że tekst za tekst nikt nie będzie płacił. Rozumiesz? Mm -hmm. Ale jeżeli masz a, taką aplikację na iPada, że czaszka wszystkim wokół dymi, to ludzie za to Nie, nie Oczywiście, oczyw że o to chodzi. takie modele, mm -hmm. biznesowe ma Interfejs będzie płacił za content, mm -hmm. e łatwość dostępu będzie płaciła za content, tak. uniwersalność dostępu na różnego rodzaju urządzeniach będzie płaciła za content, nie no. ale content nie będzie więcej płacił za content. Przeglądarka komputerowa powinna dostarczyć content za darmo, a na, na urządzeniach mobilnych to powinno być płatne mm -hmm. i to jest dla mnie oczywiste. No ale można, przecież to tak samo może zrobić webową aplikację którą znaczy, którą usługujesz przeglądarki, jest taka fajna, że chcesz za nią płacić. No ja robi Financial Times. Jest kapitalna taka ta przeglądarka, uwielbiam ją. Ja mam kilka kont. Ale to, to jest o tyle nieuczciwe, to jest, to jest o tyle nieuczciwe, że Financial Times dostarcza unikalnej informacji, która na siebie zarabia. I w tym sensie rzeczywiście content kontent specjalistyczny rzeczywiście może na siebie zarabiać, dlatego że ludzie, którzy go czytają, tym kontentem zarabiają na życie. A ci co mnie dziwi, to jest kolejny też aspekt, popatrzcie. Business Week, e, Bloomberg Business Week, mhm. to była jedna z znicznych gazet, które, za którą ja płaciłem na Kindle w wersji amerykańskiej. Naprawdę absolutnie genialne artykuły. Oni piszą niby było wszystkim, ale w każdym numerze byłem w stanie znaleźć tak dobre 4-5 artykułów w internecie, że były dla mnie lepsze niż meszeje były całe to internetowe, które podobno CNN chce kupić. No właśnie, stare media kupują nowe media. Time.com kupił właśnie GigaOMA. Słuchajcie, stare media nie rozumieją technologii, więc sobie kupują w całości te portale, bo nie wiedzą co mają zrobić. Ale słuchajcie, dokończę tylko tą myśl. Mm -hmm. No i Bloomberg Business Week, najlepszy, najlepszy magazyn, który, za który płaciłem, nie, nie, nie było mi szkoda tych pieniędzy, dla tych kilku artykułów tygodniowo. I Bloomberg Business Week wchodzi do Polski, tam jest wiele artykułów tłumaczonych z języka angielskiego, to jest w polskich, tak? Są. No wchodzi w sensie retrospektywnie i są za darmo. Na iPadzie każdy numer jest za darmo. Czy to jest tylko e, próba zdobycia nowych klientów, czy to jest taki sposób, że oni wiedzą, że docierają najlepszych odbiorców i mogą czarżować więcej za reklamy? Nie wiem, jaka to jest strategia biznesowa. Wiem, co chcieli mi sprzedać, bo jak sobie zamówiłem tego darmowego darmowy pierwszy numer w papierze i w ogóle jestem ich czytelnikiem, to dzwonią do mnie i próbują mi sprzedać płatny newsletter. E, dostałem, mam dostawać na maila codziennie, najlepsze newsy z całego internetu z komentarzami ich i za, za, na tą, chcą mnie czarować, Ale mamy tak sobą sprzedaż, że mimo tego, że dwa razy prosiłem o wersję demo, to jej ja nie dostałem. Potem <śmiech> przestali dzwonić, no tutaj się można To jest trudny świat i dlatego w Stanach Zjednoczonych, jeszcze tutaj niestety nie, ale w Stanach Zjednoczonych zaczyna się uczyć zamiast dziennikarstwa, tak zwanego przedsiębiorczego dziennikarstwa, ponieważ zaczyna być zupełnie jasne, że każdy dziennikarz będzie musiał być startupem dla siebie samego. Mhm. I to będzie sposób, w jaki będzie zarabiał prawdziwe pieniądze. Jeżeli nie zrozumie tego, to nie będzie tego robił. Ale, ale Kamil, znasz trochę tę branżę z tradycyjnych mediów, z własnego doświadczenia. I ja też ostatnio bardzo się zdziwiłem, że ci dziennikarze, którzy pracują w topowych mediach, telewizja, radio, prasa, oni wcale nie mają etatów. Oni pracują na tak zwane śmieciowe umowy. Pracowałem przez pół dekady w telewizjach. Mogę was zapewnić, umowy o pracę są martwe. Nie ma, nie ma ich. Cztery tysiące pracowników telewizji polskiej, cztery tysiące pracowników TVN-u. Nie. nie. Księgowi i kierowcy. Nie no może Kamil yy, Nawet gwiazdorskie yy, się Nawet kontrakty gwiazdorskie się kończą. W TVP jest ich kilka, zostało ich kilka. Więc yy, tak, to, to jest problem i kontent musi wymyślić, jak za siebie płacić. Ale to nie będzie za pomocą wyślij SMS o, treści, o wartości dwóch funtów, żeby zapłacić za artykuł. Teraz się tak nie odbędzie. No, zobaczymy. No dobrze, to co? Przechodzimy do kolejnego tematu. Myślę, że ciekawie i szeroko omówiliśmy wydawców. To jak się to A teraz będziemy się kłócić straszliwie, mhm. bo będziemy mówić o tym, co z mikroblogami w Polsce. W Polsce, podkreślam. A to słowo mikroblogi to chyba jakoś tak nie działa. Działa, I, działa. Chodzi mi o wszelką formę autoekspresji, która jest ograniczona, mm -hmm. jeśli chodzi o objętość. Na no, The Verge napisali o Postereusie, że jest mikroblogową platformą. Jest mikrocontentową no, tak. platformą. Mikroblogową. mikroblogową. Więc mm -hmm. de definicję już wszyscy mylą. No to może, słuchajcie, ja, ja przyznam się bez bicia, że najmniej korzystam z Twittera. Yy, I może powiem, jak. Pytanie jest: co z mikroblogami w Polsce? Czy umierają? Moim zdaniem. Nie umierają. Moim zdaniem z mojego punktu widzenia ich nie było w Polsce. Mm. Był Flaker, gdzie się rozmawiali, nie wiem, ba bardzo, bardzo zamknięta grupa, Blip, ale to tak naprawdę to, no, tego nie było. Nie, nie, jakoś mas na masową skalę żaden serwis, czy to polski, czy to zagraniczny, nie, nie uderzył. No i nie wiem, no, dla, mnie dla mnie, Twitter, jeżeli ja słyszę o politykach twitujących i tej babce, która pisze o Wisłockiej, to to dla mnie tylko mnie ustwierdza w przekonaniu, że ja nie chcę nie chcę followować nikogo z Polski. W ogóle nie chcę, bo po, po co miałbym to robić, no. Więc Darby, Dla mnie Ty jesteś bardzo aktywnym użytkownikiem Twittera i powiedz mi dlaczego. No, Kamil, to nie jesteś... Jesteś bardzo aktywny użytkownikiem dla, użytkownikiem z z aktywnym użytkownikiem. Najbardziej aktywnym z osób, które znam osobiście To ja używam Twittera od trzech lat. I na Twitterze poznałem niesamowitych ludzi nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. To jest miejsce, na którym na moje pytania odpowiadają mi Chris Brogan, Jeremia Ouyang, David Armano. Zdarzały mi się konwersacje z takimi ludźmi, z którymi nigdy nie wymieniłbym maila. No z Ouyangiem się zdarzyło akurat kiedyś. Ze ale... względu na to, że mamy asymetryczny poziom relacji, czyli wystarczy, żebyś ty zapytał, a on bez względu na to, czy jest twoim followersem, czy nie, mm -hmm. może ci odpowiedzieć, tak? To prawda. Mm -hmm. e, dzięki Twitterowi poznałem naprawdę bardzo fajnych ludzi i widzę, że ta platforma nie umiera. Co ciekawe, coraz więcej ludzi tam jest z Polski, coraz więcej ludzi mi do followuje, coraz więcej tam jest dyskusji. O oczywiście to nie jest w ogóle ogromny zasięg, to nie jest masuwa, ale w naszej branży to ma swój sens. Oczywiście social media marketing bardzo mocno odbywa się na Facebooku, to zgadza się, ale tacy prawdziwi geekowie są na, na Twitterze. I jeszcze jedna rzecz. Tutaj są poszczególne branże, interes interesariusze w tym serwisie i są aktywne. Radek Sikorski do tego tweetuje, nie tylko, do, nikt to tam przecież chyba z zagranicy tak bardzo nie, nie słucha, to jest ale po nasi tutaj. dziennikarze go słuchają i nasi dziennikarze czytają newsy od kilku polityków i z tego są artykuły na jedynce, no i to jest ważne. No to ale jest. Sikorski to sprytnie, sprytnie bardzo wykorzystuje, bo jak ostatnio była akcja poszukiwania polskiego kitesurfera mhm. w Egipcie, którą śledziłem, e mhm. oficjalna informacja pierwsza, jaka się pojawiła, to była informacja na Twitterze Sikorskiego o tym, że znaleźli tego, tego kitesurfera, a on musiał wiedzieć, że to jest temat kitesurfery. Młodzi ludzie oni, oni w internecie siedzieli na tych forach, kiteforum.pl, mm -hmm. w ogóle padło tego dnia. On musiał wiedzieć, że to po prostu jest, że no, Mówi do ludzi, którzy, którzy po prostu ten, ten tweet był wklejany na fora po prostu setki razy. I to... oczywiście chwalimy ludzi, którzy ze zrozumieniem używają medium, ale <śmiech> jeżeli chciałbym usłyszeć. Cokolwiek innego niż rozmowy na temat Twittera samego, albo social mediów, jako marketingowego narzędzia, to jest pewien problem. I teraz tak, z Twitterem nie... there's nothing wrong with it. Świetny interfejs nowy, rewelacyjne zakupy, jeśli chodzi o aplikacje, które sobie kupili, tak? Czyli TweetDeca i kupili oryginalnego Twittera od genialnego designera. Skipszyli TweetDeca, no ok. No, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że zrobili rewelacyjne zakupy. Interfejs webowy jest jednym z najlepszych interfejsów, jeśli chodzi o www, jakie widziałem w swoim życiu. Akurat jest super. Absolutnie jest wszystko na swoim miejscu. Tylko po pierwsze, jeżeli chciałbym, żeby ktoś z moich bliskich, którzy nie są z branży, użył Twittera, to długość mojego manuala musiałaby być dłuższa, niż on ją zechce przeczytać. Bo ad, hashtag, który hashtag, a który nie, a co to jest hashtag, a dlaczego inni używają takiego hashtag'a, a ja innego, a skąd mam wiedzieć, jakiego hashtag'a używają wszyscy, żeby powiedzieć o tej rzeczy? Ale to nie jest taka trudna, to jest moim zdaniem bardzo prosta usługa. To jest bardzo prosta no, usługa. Sprawia się napisania 160 znaków i, i tyle. Nie no. ma żadnych... Jeżeli nie używasz wszystkich socialowych y, y, narzędzi Twittera, to jest bardzo prosta. Dokładnie. Jeżeli chcesz ich używać, to niektóre z tweetów wyglądają jak jakiś chiński, w ogóle czy egipski e, znak, nieznaczący dla normalnego człowieka nic. Bo jest masz hashtag Oscars, hashtag Leg, hashtag okay. jo Angelina Jolie, hashtag MWRDB i nie wiesz co to znaczy. I na końcu są trzy słowa twoje. I nie masz pojęcia co to znaczy. Ja normalnym ludziom, ja zrozumiem, bo ja sprawdzę. Bo ja mam Brizzly i Brizzly mi mówi dokładnie, co znaczą każde z hashtagów. Ale normalnemu człowiekowi ja tego nie wytłumaczę. On nie ma dla tego pojęcia, co to znaczy. Ale... Dlatego jak chcę porozmawiać o mojej agencji reklamowej, to sobie mogę porozmawiać na Twitterze. Ale jak chcę porozmawiać o rzeczywistości, niestety Facebook wygrywa. A z Twitterem dodatkowo wygrywa jeszcze Google+, bo zamiast 140 znaków niezrozumiałych hashtagów, mam pełny tekst artykułu albo wypowiedzi, która ma zostać tam pokazana. A wiecie co, ja mam coś takiego, że na przykład jak czytam sobie jakiś artykuł na Kindle, coś geekowego, to nigdy, się, no rzadko się tym dzielę na fejsie. Nie chcę moich znajomych tym zadręczać. A na Twitterze dzielę się i rzeczami geekowymi, i nawet zdarza mi się bardziej prywatnymi niż na Facebooku. Taki cytat. Facebook, nasza klasa, to są serwisy e, z ludźmi, z którymi chodziłeś do klasy. A Twitter to jest serwis... Z ludźmi, z którymi chciałbyś chodzić do klasy. Coś ty Ja miałeś. rozumiem to. Jest na tyle skomplikowane, że może ta bariera wejścia powoduje, mm -hmm. że rzeczywiście same geeki tam siedzą w Polsce i politycy. Natomiast Twitter jest dobry wtedy, kiedy możesz go używać jako crowdsourcingowego narzędzia. Wszyscy mówią to. Crowdsourcing to jest użycie Twittera, które ma sens. Ale to nie ma żadnego znaczenia, jeżeli nie masz tysiąca jakim, przynajmniej followersów. W jakim sensie ten autorstwo, pyta że coś? Tak, mhm. Który aparat jest najlepszy? I nagle... Tj tj tj tj, I wiesz, który aparat jest najlepszy, bo widzisz 100 odpowiedzi na to, a nie odpowiedzi na to. I wtedy jest wszystko fajnie. A Facebook nie? I jeżeli tak. chcemy powiedzieć, że Twitter jest pulsem internetu, czyli pierwszy wie i wie najlepiej, co się za chwilę wydarzy, to jeżeli nie masz tysiąca followersów, to i tak nie widzisz absolutnie, co jest pulsem internetu. Więc jeżeli nie ma użytkowników, to jedyne, co zostaje, to bardzo atrakcyjny i bardzo miły w odbiorze, ale echo chamber, tak? Hej, jesteśmy tu wszyscy z social mediów i tu sobie rozmawiamy o social mediach i na Twitterze porozmawiamy o Twitterze. I wiem to, bo agencja z połem ma mnóstwo followersów i jedyne, co widzi, to widzi o to, co się wydarzyło dzisiaj na Twitterze. Jeżeli chce ożywić swój feed na Twitterze, to dodaję ludzi z oceanu. Oni mm. ożywiają mój mm. feed na Twitterze. Nie zgadza się. Nie dodaję kolejnego social media guru, o którym nigdy nie słyszałem, bo to kompletnie nic mi nie daje. Mm. Nie też denerwuje, nie wiem, znaczy nie wiem właśnie w jakich sytuacjach dokładnie, ale jeżeli ktoś korzysta z Twittera, Facebooka i rzeczy z jego Facebooka są jeszcze automatycznie Twitowane i się pojawiają te linki do tych samych rzeczy które są raz z Facebooka, raz z Twittera i to jest mega denerwujące już. Nie wiem, to, to trzeba jakoś umieć rozdzielić i po prostu robić, tak jak Ty może, po prostu właśnie rzeczy do, do ludzi, z którymi chciałbyś chodzić do klasy, tylko na Twitterze, a to co to do znajomych... Którzy to jest na w ogóle szerszy temat. To, że nigdy, nigdy, nigdy nie powinniśmy używać wtyczki do Chroma, która raz zapostowana rzecz pustuje we wszystkich sieciach. Straszne. Powinniśmy się tego nauczyć, tak. Ale to jest szersza rozmowa, bo trzeba było scharakteryzować każdą sieć po kolei teraz, żeby rozumieć, dlaczego się coś postuje gdzieś. Ale w zeszłym tygodniu przyszła do nas niesamowita wiadomość. Usługa, której łebskie chłopaki wiernie używają od początku, Postyrus? postyrus. E, została zakupiona przez Twittera. No właśnie. Największy konkurent Tumblera został kupiony przez Twittera. Coraz mniejszy konkurent, bo wcale nie rosło mu tak bardzo jak Tumblrowi niestety. By w tym momencie Tumblr go odsadził. No ale na przykład, co to oznacza z naszej perspektywy? Wydaje mi się, że z perspektywy takiego użytkownika Posterusa jak my oznacza to, że zakładamy konto na Tumblerze. No, bo... Niestety bo chyba tak to, właśnie to, to wygląda, to, to... dlatego że prosty interface, zrozumiały i odpowiedni do całej reszty grup interfejsów CMS-owych, jakie istnieją na świecie. Posterus był tym dziwnym dzieckiem internetu które było zrozumiałe w świecie, gdy, kiedy chciało się postować przez maila I z tego posterus był słynny, że można było wysłać maila do posterusa i to oznaczało, że masz post się pojawiał, tak? Natomiast dlaczego Twitter kupił posterusa? to jest pytanie otwarte. Ja mam swój pomysł. No tutaj jest. Mój pomysł, słuchajcie, no oczywiście każdy z nas ma swoje, ale mój pomysł jest taki, Twitter jest kontentową, linkującą społecznością. Więc czemu by nie założyć każdemu z nich, z użytkowników Twittera, zupełnie automatycznie, takiego link bloga, na którym dobrze sformatowane, przyzwoicie yy, wyświetlone są wszystkie linki, wszystkie zdjęcia, wszystkie wideo, które wrzucił na Twittera. Dzięki wójta, temu są tylko linki, tak? prakty praktycznie mhm. najważniejszym elementem Twittera jest to, żeby wzmacniać ten właśnie puls internetu, o którym mówiłem, tak? Czyli żeby pokazywać, to jest właśnie dzisiaj dla mnie ważne, mhm. poprzez linki, poprzez też, wideo. Co jest też ciekawe i to też właśnie pytanie, jak oni od tego odejdą, wszystkie linki wrzucane na Twittera są skracane. Tak? Przez T.co Więc tak na dobrej jak ktoś rzuca linka, to my nie wiemy, czy, czy to jest YouTube, czy to jest Vimeo, czy to, to jest. Tak? Nie wiemy. Tak Plus czy wiemy. Nie wiemy, ale Posteros może, może no nam dostarczyć tego, że ale, będziemy mieli inline wszystko ale, wyświetlone to tak, jak powinno być wyświetlone. Ale od to by oznaczało, że Twitter trochę zaczął myśleć, że te 160 znaków to jednak to jest trochę za mało. I to jest najlepszy sposób, żeby 160. oszukać ludzi że nie. Czyli 140 znaków 140. Swojej, swojej publikacji, ale cokolwiek wrzucisz jako link zewnętrzny nie liczy się do tej kwoty, tak? To, to byłby pomysł, który posterusz mógłby uczynić rzeczywistym, bo ma rewelacyjne, i to muszę przyznać Dawid, ma rewelacyjne wszystkie inline, -y, jeśli chodzi o media. Rzucanie mediów tam jest przyjazne, proste, mhm. każdy idiota wchodząc na stronę postawioną na Posterusie będzie wiedział, co ma zrobić, bo jest wielki play i to jest wszystko, co widzi. Dokładnie. widzicie ja mam troszeczkę inną teorię. Oni kiedyś bardzo chwalili się tym, jak to dają instrukcje, żeby przenieść się z takich blogosfer typu blogs na przykład na posterusa czy z innych amerykańskich serwisów, czyli bardzo chcieli po prostu, bardzo walczyli o tych użytkowników. W tej chwili, przy ogłoszeniu tego przejęcia, yy, dawali instrukcje, jak się wynieść od nich z platformy, no i mówili oczywiście, że nie zamykają tej platformy teraz, ale poinformują, jeśli zamkną. I kolejny rzecz, artykuł w serwisie Fast Company jest wczoraj. No jest opisana sylwetka, są sylwetki trzech głównych osób za postereusem. Sahin Agarwal, Brian Frank i Adam Huda. Co ciekawe, to są ludzie, najważniejsze osoby w postereusie, które miały bardzo dobre doświadczenie z Applem pracowały w Apple, bądź pracowały przy produktach związanych z Applem I to jest I dziwna, to. dziwna teoria, że tak naprawdę oni kupili ich tylko dla talentu, po to, żeby bardziej iść w Apple'a, w iOS'y, Androida i na iPhone'a. Y. A posteru zrobił coś na Nie Niespecjalnie, na no, mieli aplikację, ale nic specjalnego. Ale za ich doświadczenie sprzed lat, to jest ciekawe, nie? Ale to, to napisał Fast Company, czy to... Twitter pisała nie. Fast Company. <śmiech> że, ale Twitter również w oświadczeniu powiedział, że kupuje talent. Co niestety zmusza nas do myślenia, że zamkną usługę, tak? Ale oficjalna wersja wydarzeń również ze strony Twittera jest taka, że został kupiony inżynieryjny i designerski talent stojący Ale za Posterusem. To jest naprawdę niesamowite. Fast Company pisze, Fast Company pisze jeżeli nasze podejrzenia są prawdziwe, to wydaje nam się, że akwizycja Posterusa polegała na tym, żeby dostać ludzi, którzy lepiej zintegrują Twittera z iOS-em i desktopem. Chciałem powiedzieć, że aplikacja Twitter na Makosa jest doskonała, nie należy jej uzupełniać no, i udoskonalać, jest doskonała To już jest teraz. To trochę dziwna, dziwna opinia, ale ja akurat z no. nie wiem, taki niosł. Ale USA lubię. Niestety bardzo słabo dizynersko. W ogóle w tym kierunku nie poszli. Mieli jednego gościa, Terry watilo, to... który... I dlatego właśnie dziwi mnie no. ta teoria z była bo Apple jest znany ze swojego designu, a nie z czegokolwiek innego. I jeżeli oni trzej projektowali produkty, to musiało to być nie specjalnie istotne produkty, bo aposter już nie jest dobrze zaprojektowane No właśnie, nie, nie jest zbyt piękny. <śmiech> no to jest ciekawe, to jest w ogóle ta, taka jedna z teorii z czapki, no ale ciekawe co z tego będzie. Na koniec chciałem wam jeszcze opowiedzieć tylko o jednej rzeczy, o aplikacji, która, w której się kompletnie, totalnie zakochałem, i aplikacji, która odniosła nieprawdopodobny sukces. To jest startup marzeń słuchajcie. Aplikacja nazywa się Draw Something. I jej działanie jest bardzo proste. Instalujesz aplikację, ktoś kogo zna, instaluje aplikację i gracie w kalambury. Rysujecie na y, ekranie tab y, tabletu czy y, telefonu y, rysunek, a druga osoba zgaduje, co to za słowo. Ale live czy dopiero po narysowaniu tego rysunku? Y, Turn-based, czyli ja rysuję, ona dostaje, ona rysuje, ja dostaję, tak? Pierwsza genialna rzecz, potrzeba dwóch, żeby móc grać, tak? Mhm. Druga genialna rzecz, jest bardzo dobre free option, mhm. ale jest też paid option które pozwala ci po pierwsze zlikwidować reklamę, a po drugie masz ileś tam dodatkowych funkcji. Ale przede wszystkim liczba, którą osiągnęli jest niesamowita. W ciągu pierwszych pięciu tygodni ściągnięto tą aplikację 20 milionów razy, co oznacza, że w ciągu pięciu tygodni ściągnięto ją więcej razy niż Square od początku istnienia, a po drugie Najopli najpopularniejsza chyba smartfonowa aplikacja Instagram osiągnęła przez cały czas swojego istnienia 27 milionów. Czyli oni w 5 tygodni prawie gonią, gonią w Instagrama. Rozumiecie? Gra jest absolutnie wciągająca, nie można przestać. G gram w to bez przerwy, czekam tylko aż moje kolejne kontakty odpowiedzą i dadzą mi swoją zagadkę. Ale nie możesz grać z osobami, których nie znasz. Nie, to są twoi Facebook friends, albo to są twoje e-mail friends. Czyli bariera wejścia jednak nie jest taka, no, że jest dla mnie jest znaczy, spora, bo ja znaczy mogę wejść, ale nikogo tam tak? nie zobaczy. po pierwsze masz, masz barierę wejścia, ale mhm. jeżeli wchodzisz tam i chciałbyś zagrać, to zaczynasz zapraszać ludzi wokół. Tak? Mhm. He, nie, mam kogo zaprosi, nie, nie ma nikogo, kto już w to gra, więc zaproszę kogoś innego. Okay. I ponieważ do tanga trzeba dwojga, to każdy download jest tak naprawdę dwoma. Mhm. Niesamowity pomysł, to piramida trochę. nieprawdopodobny sukces, ale przede wszystkim aplikacja Pure Fun, wszystkim Wam polecam, Draw Something, ściągnijcie na Androida albo na iPhone'a, to bardzo ważne. To, że użytkownicy iOS-ów mogą grać z Androidowcami, to jest bardzo ważne. I masz Best of Both Worlds, 350 milionów urządzeń Androida, razem z, nie wiem, mam setkami milionów iOS-ów. Czyli Lepiej ty, się ty, ty rysujesz i jeżeli... Rysu... Najpierw zgadujesz to, co osoba narysowała ci, y, z literek, które są rozrzucone, tak, mm. jakby zgadujesz, to za wyraz. Zgadłeś, dostajecie punkty i zaczynasz rysować fobie tej osobie. Tak, rysu, tak? I, tak, i później zaczynasz rysować tej drugiej osobie coś. Na tyle dobrze, żeby ona zgadła, bo wtedy tylko dostajesz punkty. Mm -hmm. okay. Bardzo prosta idea, totalnie uzależniające. Moja produktywność spadła znacząco. Tak, <śmiech> tyle Wam powiem. Ja, Draw something. W zeszłym roku myślałem, żeby, że przeniesienie takich gier, które znamy właśnie z zabaw towarzyskich na imprezach, do internetu, do Facebooka, do platform mobilnych, może być całkiem niezły sukcesem i to jest chyba przykład na to. Tak, tak. Ja uważam, że proste pomysły, dlatego właśnie e, Where's with Friends, czyli proste no, scramble, zabija na mobilnych. Statki. Statki, dokładnie. No statków jeszcze nie ma, ale może to jest... No są na pewno, nie jedne statki. To tak. nie, nie, nie piszą o nich na tych crunchów pewnie. Ale to jest niesamowite, bo tak naprawdę ja pamiętam nawet jak, jak w do, do, dowolnej gry dodajesz elementy rywalizacji ze znajomymi, to ja grałem w Tetrisa po nocach, pamiętam jeszcze wtedy jakieś egzaminy miałem, tylko po to, żeby mieć więcej punktów niż mój kolega, no. I to jest po prostu to, no. Tetris samemu jest fajny, a jeżeli dodajesz do tego to Plus jest... jeszcze czytałem bardzo fajny artykuł o drugim elemencie, jeżeli włączasz element społecznościowy do gry, jest jeszcze jedna rzecz, czyli tak tzw. społecznościowy wyrzut sumienia. On mi pomógł zbudować moją farmę, więc ja teraz muszę pomóc mu zbudować jego farmę, bo to będzie nie w porządku. Znamy się, więc jakby muszę to <grym> zrobić dla niego. To też jest drugi element, który powoduje, że Zynga rządzi. Chyba tyle na dzisiaj. Chyba tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę. Łebskie eee, chłopaki żegnają Was. Kamil Dziadkiewicz, agencja z poemie social.pl Michał Judas Showroom. Dawid Pacha Mitu, a wkrótce jeszcze inny startup. <grym> Pozdrawiam. Uuu, tajemnica. Rozwiąże się wkrótce.